Jest Pani jednocześnie twórcą i pomysłodawcą tego spotkania tutaj w Gdańsku, a nie tylko chyba z prowadzeniem do Polski. Proszę powiedzieć, jak Pani ocenia, pierwszy dzień, pierwsze spotkanie z dziećmi mamy za nami? Pewnie najlepiej zapytać byłoby tych dzieciaków, ale ja jak patrzę, to, to sama radość. Poza tym te dzieci zadają już tak nieprawdopodobne pytania, a jeżeli nawet znajdują odpowiedź, to mówią, że zweryfikują to zaraz jeszcze w internecie. I to jest nasze wyzwanie. Także takie, takie zajęcia, na których one mogą zobaczyć, oblać się czymś, dotknąć, okazuje się, że w dobie szalonych technologii też są bardzo ważne. I dlatego no, taki podróżujący Bajlab myślę, że będzie podróżował po całej Polsce i coraz więcej dzieciaków będzie mogło dowiedzieć się, na czym polegać ma to lepsze życie, czym jest bioróżnorodność, czym jest nasze serce, czy tata ma serce, bo słuchają tutaj również. Także przez taką formę zabawową bardzo fajnie dzieci się uczą. Dzieci, o których Pani wspomniała, to już pytałem, bo dzieci, które ja zarekomendowałem na to spotkanie tutaj, była to dwójka dzieci, są zachwycone tym spotkaniem. Czy przewidujecie Państwo, może na terenie Trójmiasta, kolejne jakieś spotkania? Jest jeszcze Gdynia, jest Sopot? To jest pierwszy raz, kiedy, kiedy wyjechaliśmy w taką podróż z Bajlabem i ja już wiem, że na pewno nie ostatni. Teraz do poniedziałku można tu w Oliwii, w Oliwii być z nami. Natomiast no, kolejne spotkania będziemy planowali na przyszły ja myślę, że miasto jest bardzo gościnne i jak najbardziej chcielibyśmy robić więcej tych spotkań, nie tylko w tym jednym miejscu.